Sygnały Świata. Poznań. Wielkopolska. Nad leśnictwie Sieraków w Wielkopolsce nowa propozycja dla niewidomych. Honorata Ogonowska-Hrobrowska. Od 2008 roku realizujemy projekt przystosowania przestrzeni naszej istniejącej infrastruktury edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, gdzie naszą główną grupą odbiorców Są osoby i Na czym to polega, to dostosowanie? Jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, to wiadomo, że jesteśmy w trakcie oczywiście w tej chwili przystosowania powierzchni tak, żeby osoba niesprawna ruchowo mogła swobodnie się po niej poruszać. Jeżeli mówimy o przystosowaniu infrastruktury dla osób słabowidzących i niewidomych, to wszystkie... Eksponaty. Wszystkie leśne wiadomości i treści, które przekazane są na tradycyjnych, kolorowych tablicach informacyjnych, przenosimy na tabliczki brajlowskie, takie w skrócie nazywamy. Są to tabliczki, które mają druk płaski powiększony tak, żeby mogła z niego swobodnie skorzystać osoba słabowidząca, jak również osoba starsza jak również taka tabliczka wyposażona jest w pismo Braila. To wszystko na dwóch hektarach. Tak, jednak jest to trochę mylące, ponieważ nazwa naszego ogrodu integracyjnego to Leśna Przygoda. Rzeczywiście zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale wszystkich do przeżycia Leśnej Przygody. Ale nasz ogród znajduje się nie w środku puszczy, nie w środku lasu, ale przy siedzibie nadleśnictwa, za taką bardzo e, charakterystyczną stodołą drewnianą, która też nadaje trochę klimatu, ale jest to dwuhektarowa powierzchnia wyposażona oczywiście w tą infrastrukturę, no i oczywiście, żeby była e, sama natura i klimat lasu obsadzone odpowiednio drzewami. Sześć tematów, tak? Tak, sześć stanowisk tematycznych, które nawiązują oczywiście do lasu i jego funkcjonowania. I jakie są to tematy? Jest to ochrona lasu, która informuje przed czym należy chronić lasa konkretnie drzewa jego otoczenie, czyli oczywiście owady, szkodliwe grzyby i, i tym podobne rzeczy. Mówimy o szkodnictwie leśnym, bardzo ważnym w tej chwili, czyli problemie zaśmiecania, ochronie przeciwpożarowej lasu, pracy leśnika, na czym ona polega, próbujemy uzmysłowić, że nie jest ona taka lekka, a jednocześnie przyjemna, ale bardzo ciężka i niebezpieczna, jak również o gospodarce łowieckiej, która jest jedną jakby gałęzią, taką uboczną, ale też poniekąd Ważną, dla gospodarki leśnej. To wszystko w nadleśnictwie sieraków, a dokładniej w miejscowości Bucharzewo. Jest to niewielka, można powiedzieć, wioseczka położona w otoczeniu lasu przy pięknym jeziorze. Jest to 3 km od miejscowości Sieraków. Jaką trasą można dojechać do Bucharzewa? Kierując się na miejscowość Hojno, konkretnie z Sierakowa jadąc do miejscowości Wronki. Ale jest to bezpieczna droga asfaltowa? Tak, oczywiście. Utwardzona. Lasu wonny olapeune Ola siellä Ola siellä, ja zaśpiewa viecurius, ja tu ja vau, ja vau, ja vau, ja vau, ja vau, ja vau, ja Rato, a nie jest to trochę nudne? Taki duży teren, dwa hektary dla niewidomych, dla niepełnosprawnych? Myślę, że nie. Zajęcia, czy to dla osób niepełnosprawnych, czy w pełni sprawnych, niezależnie od tego, czy są to grupy młodszych dzieci, starszych dzieci, czy nawet grupy emerytów, ponieważ takie również gościmy u siebie, a każde zajęcia wyglądają inaczej. Każda grupa ma swoje odpowiednie oczekiwania, pytania i tak naprawdę nie ma czasu, i nie ma takiej możliwości, żeby człowiek e, się nudził. A jeżeli robi się to z pasją i z wielką fascynacją, to nie ma takiej możliwości. Miniony piątek Uroczyście został otwarty ten park. Otworzyliśmy go w obecności wielu zacnych władz samorządowych, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu, lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli gmin, jak również placówek oświatowych, przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych. Przede wszystkim obecne były dzieci, no i oczywiście nasi przedstawiciele Lasów Państwowych. A dziś w niedzielę? Co będzie? Oj, po sobocie, która była e, bardzo aktywna dla dzieci, pomimo zmiennej pogody... Atrakcji, dzieci z Owińsk to, były? E, tak, są dzieci z Owińsk. W tej chwili odpoczywają, są bardzo zmęczone. Po bardzo, bardzo aktywnej sobocie dzisiaj e, szykują się właśnie do leśnych podchodów, integracyjnych leśnych podchodów. Nasze dzieci z miejscowości Chorzępowa, w którym dzieci z Owińsk właśnie spędzają czas na Zielonej Szkole, przygotowały leśne podchody. Będzie to wspólny bieg. Oczywiście dzieci będą trzymały się za ręce i i podbiegały do stanowisk tematycznych jasne, że związanych z lasem będą rozpoznawały dotykiem liście, gatunki oczywiście drzew i, i dopasowywały liście do gatunku drzewa szyszki, tropy zwierząt także atrakcji jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Dzieci niewidome z Owińsk przebywają na zielonej szkole w miejscowości chorzę -Powo, w agroturystyce Gawra Właśnie, czy to gospodarstwo jest przystosowane do możliwości dzieci niewidomych? Tak, jesteśmy w trakcie rozbudowy naszego gospodarstwa, ale z myślą już właśnie o osobach słabowidzących i niewidomych. W jaki sposób można trafić do tego agroturystycznego gospodarstwa? Jeżeli korzystamy z środków tradycyjnych, czyli internetu, należy po prostu wpisać w wyszukiwarkę agroturystyka Gawra Puszcza Notecka, wyświetli się nasz adres z konkretnymi danymi i będzie się można z nami kontaktować. A jeżeli jedziemy samochodem z miejscowości Sieraków w kierunku Międzychodu, oczywiście po stronie puszczańskiej nie ma siły, żeby nie trafić do naszej niewielkiej miejscowości Chorzępowo. Z Chorzępowa i z nadleśnictwa Sieraków Honorata Ogonowska Chorobrowska dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję również rozbina miód tu, tu gdzie słowika śpiew, śpiew śpiewać i do snu śpiewać i do snu nawet szelest drzewa drzewa dożenie że ciebie i jest na siebie swoje Wzywają dzieci paty z owisk pod kierownictwem Henryka Weredy. Ziska w las, las. złotych iskier już zasypia las, już Ty i twoja noc, jak dobrze mi ciebie istnieć, na siebie swoje list Więc słychać sto. To w Echo słucha gość. Echo słucha, go. słucha każdy przestrzeń. Słucha każdy. Krzep. Ja dobrze mi, że dzieliliśmy dobrze Suvonny smak. smak, pola pełne sgór. Gdzieś zaśpiewał stak, tej włóczęgi stróż. Päädoprzę iść, iś przed ciebie iść, myślisz siebie swoje dni. Päädoprzę iść, siebie swoje dni. Mi, i dla siebie swoje! Dni. Książka do posłuchania. Panie Jerzy, gdzie pan jedzie na wakacje? Na razie jeszcze nie wiem, ale najchętniej nad morze, latem, a jesienią morze w góry, proponuję, żebyśmy porozmawiali o górach książkę... O Tatrach. O Tatrach, tak? Super, bardzo mi się to podoba. Pan lubił jeździć do Zakopanego kiedyś. I w dalszym ciągu lubię jeździć do Zakopanego. A dlaczego pan lubi jeździć? Panie Pawle, to jest takie miejsce, które jest bardzo może znane, oklepane, tak można by powiedzieć, ale dla mnie miejsce ważne, ponieważ w czasach studenckich jeździłem do Akademickiego Centrum Rehabilitacji To takie wyjątkowe miejsce spotkań studentów z całej Polski. Znajomości, przyjaźni przetrwały do dzisiaj. I tam spotykając się, bawiliśmy się, cieszyliśmy Rehabilizowali się. Rehabilizowali się chyba. No też, ale przede wszystkim ta zabawa, myślę, raz zabawa, wspólne wyjścia na wycieczki w góry, teatr Witkacego, muzea, miejsca wyjątkowe w, Zakop w zakopanym Wszystko to tworzyło taki bardzo dobry klimat, dobrze się jakoś tak wspomina. Ale poza wspomnieniami, no nie wszyscy mieli okazję bywać, a dzisiaj wyjeżdżanie, żeby się rehabilitować do Zakopanego chyba jest przeszłością zakopanego, głównie ma luksusowe hotele, bardzo drogie jest, pensjonaty tak. i tańsze pensjonaty, ale teraz co warto według Pana z Pana wspomnień? Teatr punkt pierwszy. Co jeszcze panie warto Pawle, zobaczyć? w tamtych czasach teatr powstawał w 1985 roku. On do dzisiaj pracuje, Ale wieże, przedstawia... To było tak dawno, że nikt tego już nie pamięta. Poza Ale tam. ja pamiętam, panie Pawle. Dobrze, teatr działa do dzisiaj poza teatrem. Co jeszcze warto oglądać w Zakopanem? Wiele miejsc, galerii, wiele muzeów, które są w zakopanym. Na pan ulubione? Restauracje, knajpy? Nie, nie, mówię o muzeach. Na razie, czy są jakieś takie miejsca, które warto zobaczyć, a pan takie, które najchętniej Chociażby chodził? Chata Teatr. To jest taki żywy skansen chaty góralskiej, gdzie wszystko jest jeszcze zachowane, gdzie wszystko żyje, gdzie się pali w piecu, gdzie jest pani, która oprowadza prawdziwa góralka, no coś wyjątkowego. To nieprawdziwi górale. Wie pan, prawdziwa góralka w tym sensie, że mówi po góralsku, zachowuje się, a góralka nie jest to ktoś podrobiony, że tak powiem, bo mówi po góralsku tylko. Autentyczna góralka, która tam z dawien dawna żyje, mieszka i pokazuje tą chadę góralską. Teatr z Kansen mamy. I jakieś jeszcze miejsca, które warto by Nawidzić, jak już strawa duchowa została nam... No to idziemy zami. na gorącą czekoladę do wnuka, ale co dawno temu było. Knajpa obok Starego Cmentarza, gdzie również podawano grzane piwo. No bardzo dobre miejsce spotkań, kapela cygańska tam czasami grywała i góralska. Ja bardzo lubiłem chodzić na pstrągi do poraja, a wspomnijmy jeszcze o miejscu, którego nie ma i wszyscy, którzy jeżdżą do Zakopanego i czasy dobre pamiętają, będą wiedzieli, o czym mówimy, czyli myślę o Horteksie. przełęcz Lodowa, tak studenci mówili w ten czas. Ja pan tam swoje ulubione przysmaki, których już niestety nie spróbujemy, więc o nie możemy bezkarnie wspominać. Bardzo dobra kawa, może rankiem też dzisiaj można trochę spróbować. Czyli kawa, ja bym dorzucił na przykład, tam były świetne, lody. Chyba wolałbym lody z bitą śmietaną, ale to już co kto Cholera. lubi. No, Panie, Panie. Tak, dobre lody są o każdej porze dnia i nocy. Najedliśmy się, one oglądali spotkali ze sztuką w góry. Gdzie z Zakopanego ma pan ulubione swoje szlaki? Króciutki spacer Doliną Strążycką, Doliną Białego, Sarnię Skałki. Tak to taki na krótki spacer. Niezależnie po od pogody. tych lodach, panie Paweł, po tych lodach. Tak, gubimy kalorie. Wszystko z przewodnikiem w ręku oczywiście i tutaj wracamy. I po szlakach. 17 kaset. Może nie wszystkie ze sobą trzeba zabierać. Nie wiem, czy książka jest w formacie MP3, czy jakimś innym czytaku. 17 kaset czytał Włodzimierz Nowakowski, przewodnik historyczny po zakopanym, bo Zakopane ma historię jeszcze dłuższą niż ta, o której wspominał państwu pan Jerzy, sięgającą od no, wieku XVIII, od wieku XVIII prawie, a jeszcze można wcześniejsze ślady zamieszkania Zakopanego znaleźć o tym wszystkim w Też przewodniku. tak? Możemy tutaj go wspominać. Długołęcka i Pinkwart w swoim przewodniku na 17 kasetach. Wszystko państwu opowiedzą. Polecał Paweł Kamza.